04. A ja właśnie wychodzę spod prysznica i zamierzam nagrać wrażenia po koncercie zespołu Goblin który odbył się kilka godzin temu, dokładnie 19.07 w krakowskim klubie Kwadrat albums Uh, but the next one is one of my favorite and one of the most important film uh, I made with Goblin is I'm talking about Don of the Dead. You like it zombies? Yeah. So from Don of the Dead, uh, we will play Lava dei Morti Viventi, Don of the Dead, then Zombie and Zarato and I want to dedicate this to our friend George Romero. który był tutaj od początku jak powiedział przedstawiając zespół to wyszedł do ludzi i zaczął podpisywać koszulki, nie koszul, płyty, winylowe płyty, które można było kupić i on wyszedł do tego stoiska płyta kosztowała 110 zł, czyli drożej niż bilet, za który dałem 83 zł. W przedsprzedaży, a w niedzielę kosztował 90 zł. Kupiłem ten bilet na ostatnią chwilę dokładnie o godzinie 23.59 w sobotę, gdyż no, powinienem oszczędzać pieniądze obecnie i 80 zł za dwie godziny przyjemności jest kwotą, którą po prostu może to nie jest dużo. Ale trzeba i wypadałoby odmówić sobie tej przyjemności. Jednak kiedy podczas koncertu, kiedy zaczął się drugi czy trzeci kawałek, napisałem pozdrowienia do e, naszego kolegi, podcastera Szymasa i zobaczyłem jaka jest jego reakcja, czyli wow, to jak to w ogóle... Nie wiedział, że Goblin gra w Krakowie. W Polsce w ogóle. No, na co ja odpowiedziałem, że dziwnie, dziwnie było. I w ogóle jest 50 osób na dużej sali. Ten band równie dobrze mógłby zagrać w domu jednorodzinnym u mojej babci. <głos> w górach. Słuchajcie... Przychodząc stałem dokładnie punkt 19.00, może dwie minuty się spóźniłem, spodziewałem się, że nie będę mógł się dopchać do sceny i że będę stał gdzieś z tyłu. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że dosłownie 50, może 60 ludzi było, można było w każdej chwili przejść pod samą scenę, wrócić, wyjść, luz totalny. To, że Szymas był zdziwiony, to nic dziwnego, bo również ja, który no, z tego, co opowiadał mi Szymas yy, i z tego, co ja sam yy, tak nieskromnie sądzę, no to interesuję się muzyką, a ja sam byłem zaskoczony, że oni yy, grają i w ogóle, że dowiedziałem się o tym zupełnym przypadkiem, bo... Poszedłem sobie na Kazimierz Krakowski, żeby kupić sobie taką malutką przekąskę za 6 zł, taką pizzę od Włocha Sycylijczyka. No i w drodze do tej pizzerii ja zmieniłem e, swój destination, ponieważ otworzył się nowy Włoch, który sprzedawał takie zawijane sfumaci, sfumato. To nie jest do końca pizza, ale to jest jakiś taki włoski przysmak, serwowany za 8.50 w Kebonita na ulicy Brzozowej na Krakowskim Kazimierzu. Jeżeli będziecie to zapraszam, bo to jest smaczna przekąska, którą oni podgrzewają. Wersja mięsna z chorizo albo wersja z rukolą zmieszaną chyba ze szpinakiem i z serem białym i z serem takim żółtym. Ja sobie to kupiłem. I jeszcze poszedłem w stronę tego Włocha, którego szedłem, uprzednio, ale zmieniłem kierunek chodnika, to znaczy zmieniłem stronę chodnika. I chyba dzięki tej przekąsce sfumato, z sfirciko, z jakoś to się tak dziwnie nazywa, bo to nie jest pizza, choć jak pizza smakuje, trafiłem po przeciwległej stronie ulicy tego Włocha Sycylijczyka na bardzo minimalistyczny może nie minimalistyczny, ale oszczędny, taki zrobiony po kosztach plakat. Ja w ogóle... Yy, było za głośno na tym koncercie dzisiaj. Ja trochę mogę mówić niewyraźnie, bo uszy mnie bolą, głowa mnie boli. Yy, dlatego tutaj wybaczcie. Uważam, że troszkę było za głośno. Zdecydowanie te wysokie tony, soprany w tych syntezatorowych wstawkach, wiecie, takie... Jeszcze grali Down of the Dead, Down of the Living Dead grali, kurczę. Wiecie, tam jest takie... To to tak wchodziło do uszu, że myślałem, iż przydałyby mi się normalnie takie, no słuchawki przynajmniej w, do, do Walkmana, słuchawki, żebym to jakiś tam opór był. No nie wiem, a stałem po środku na początku stałem troszkę po lewej stronie na w, przeciwko takiej kolumny wielkości, no nie wiem, fotela e, no to potem przeszedłem na środek to, to może było ciut lepiej, ale i tak było trochę za głośno zaparkowałem gdzieś na boku nie było dużego ruchu, GPS mnie tam poprowadził, wszedłem i wymieniłem kod kreskowy na bilet kolekcjonerski wreszcie, wreszcie ktoś się postarał no i mam taką pamiątkę w postaci biletu, który na Instagrama konglomeratu podcastowego sprawdzicie było to organizowane przez Knockout knockout 14.04.2019 Claudio Simonetti's Goblin tak jest na bilecie tak jest na ich stronie i również tak jest na logo tej trasy a jak jest na plakacie, który ja zobaczyłem kiedy jadłem ową włoską przekąskę ja myślę, że to nie był przypadek że Claudio Simonetti jest Włochem i to właśnie pizza i jakaś wariacja na jej temat skierowała mnie na Tory Goblina, włoskiego zespołu progresywno-rockowego i na tym plakacie był po prostu napis Goblin, po prostu Goblin, czarny napis na pomarańczowym tle, na górze był jakiś inny zespół, tą samą czcionką i na dole też był inny zespół, tą samą czcionką na tym samym tle. Czyli to była reklama trzech koncertów różnych bandów odbywających się w różnym dniu przez tego samego organizatora. W ogóle nie było to wyróżnione, podkreślone czcionką, nawet nie było napisu Claudio Simonettis. Ja początkowo zobaczyłem, a, goblin. Mm -hmm. No tak, zrobię sobie fotkę, pokażę tam kumplowi, jak się ktoś, nie wiem, ktoś znowu ten sam numer, metalowy zespół pewnie jakiś, bo tam ten górny i dolny zespół to był coś, jakiś taki właśnie, jakiś taki metal. Typowa nazwa metalowa. Ja mówię, o, znowu jakiś nowy zespół powstał w Goblin. No ale tak mi coś tchnęło, wróciłem do domu, wpisałem w wyszukiwarkę. Patrzę. Kurczę! Rzeczywiście, Claudius i Manestis. I w ogóle zaraz tak, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Myślałem, że oni już nie żyją. No, no, nie. Ostatnio widziałem Fabio Fritzi, którego uwielbiam, Fabio Fritzi, no ale on tworzy muzykę tam do fulciego bardziej, nie? No ostatnio jeszcze się zreaktywował Carpenter, ale myślałem, że no ci goblini to już dawno tam nie wiem co z nimi w ogóle, że tam zarośli trawą w jakimś lesie włoskim pod Alpami. Ale okazuje się, że to właśnie Claudio Simonettis, który w latach 70-80 też miał solowe takie odskoki, że solowo komponował do filmów, no to on jest tym jednym, który rzeczywiście tam od zarania dziejów w największej ilości tych składów się powtarza. On też jest współkompozytorem. No i dzisiaj mogłem oglądać Claudius Simonetti wraz z trzema innymi młodymi muzykami. Na basie babeczka, ubrana no jak taka typowa gotka, takie jakieś rajdki przeźro, nieprzeźroczyste, tylko takie taka net, wiecie, net, taka sieć takie bardzo duże oka podwiązek czerwona opinająca taki gorset czarne włosy, mocny makijaż typowa taka gotka metalowa która pokazywała gest tych dwóch palców co Ronnie James Dio go chyba, czy nie wiem, czy wymyślił czy spopularyzował wczuwała się w tę grę na basie Zaraz obok po prawej stronie whistle grający na gitarze. And bruno, will do a beautiful guitar solo. bruno, bruno, ibanes, tak wyglądał jak typowy ibanes gitara, który grał rytmiczne wstawki gitarowe no i kiedy trzeba, na przykład w utworze opera Tenebrae", Tenebrae albo fenomena, tak w fenomenie i w operze chyba zrobił takie solóweczki typowo w stylu rocka progresywnego lat 70 -tych, 80 -tych troszkę można by powiedzieć Emerson, Lyken, Palmer troszkę może to jest męczące dla niektórych tak te takie zbytnio przekombinowane, rytmiczne podziały no i zanim w tle z tyłu stał perkusista a właściwie siedział młody perkusista który miał też miejsce na swoją solówkę a po lewej stronie z, w okularach z czerwonymi oprawkami z krótkimi włosami już lekko posiwionymi był Claudio Simonetti starszy pan ubrany w czerwony taki kubrak kamizelkę powiedziałbym z napisem goblin to nawiązywało ewidentnie do lat, powiedziałbym, 70. czyli ten taki sznyt, takiego przepychu, takiego blichtru, ta marynarka jego trochę miała. No i chyba miał pod tym trykotkę z napisem Goblin. I on zasiadał za syntezatorami. Trzy syntezatory ustawione kaskadowo i po lewej stronie jeszcze miał jakiś laptop, gdzie tam jakieś wstawki puszczał, no bo nie oszukujmy się, część rzeczy jak na przykład operowa aria e, śpiewaczki była puszczona z playbacku i oni do tego przygrywali, ale właśnie jak ja oceniam ten koncert? Bo tutaj myśli mi się kotują. Jestem zmęczony. Ale myślę, że to będzie w, w przyszłości dla potomnych, dla dzieciaków i dla mnie samego może będzie lepszą pamiątką, niż jakbym na spokojnie to obejrzał. Zaparzę teraz tutaj herbatę. Włączyłem czajnik. Jest też sporo sporo co ja chciałbym powiedzieć odnośnie mojego prywatnego życia, ponieważ tutaj nawet byłbym w stanie nagrać taki vlogowy, takie podprowadzenie, ty typowo takie audio vlogowe, ale myślę, że powinienem tutaj tego Zaprzestać, jakby powstrzymać się tutaj, ale powiem Wam, że jeżeli, jeżeli, bo, bo, bo podcast ma właśnie to do siebie, że jest ten kontakt ze słuchaczem taki bardziej bliski i ja czuję, ja czuję, że mógłbym Wam opowiedzieć historię, jaka się tutaj kryje w mojej głowie za tym koncertem, tym, że zaskoczył mnie ten koncert, że w ogóle to będzie możliwe w 2019 kiedy ja przecież zacząłem oglądać Dario Argento w liceum i zacząłem się zachwycać właśnie muzyką zespołu Goblin ponieważ zawsze interesował mnie rock, rock progresywny a to było coś takiego co owszem, wywodziło się z rocka progresywnego używało po części tych Podziałów rytmicznych, matematycznych, instrumentów też z tego zakresu roka progresywnego, ale może w tych wszystkich swoich kołysankach, tych wszystkich swoich melodyjkach, melodiach łatwo wpadających w ucho, przywodziło może na myśl bardziej kołysankę naszego Polaka, komedy do filmu polańskiego. Wiecie, wiecie do jakiego filmu Tego, o, tym, o tym młodym antychryście już. dziecko Rosemary, O, ja nie przypuszczałem, że wtedy wtedy, ja już, ja już wtedy już 15 lat temu ja już wiedziałem 15-16 lat temu ja już wiedziałem, że ci goście są już pase. już ci goście yy, nagrali coś, czego no nie ma w wypożyczalni nawet, ja nawet nie pomyślałem że mogę mieć okazję być na ich koncercie, że oni w ogóle przyjadą do Polski, bo ja myślałem ja przepraszam bardzo w ogóle ja nawet chyba nie myślałem, że to jest zespół kultowy wtedy, jak się nimi zachwyciłem bo dopiero zacząłem odkrywać może, że, że, że czym bardziej poznawałem może świat horroru chociaż wydaje mi się, że już w liceum go dobrze znałem, to może na przestrzeni dziejów tej, tej, tej dekady później ja się tak dowiadywałem, że no jednak ten goblin i ta cała włoska... znaczy no nie cała, ale że ten goblin się wyróżnia. To, było tak, to, jest, to jest takie duże zaskoczenie, no i tak myślę, no, Szymas mi powiedział, że rzeczywiście 80 zł za dwie godziny i niezapomniane wspomnienia, które teraz mogę tutaj też obdarzyć nimi was, to jest rzeczywiście, to tutaj mam radochę, że mogę wam to opowiedzieć bo wiem, że no podcast ten dotrze do, do fanów, którzy, którzy z całej Polski być może nie mogli się pojawić na tym koncercie, no a bądźmy szczerzy, to jest zmarnowane może gdyby on był w Warszawie to może więcej ludzi by tam zajechało no bo naprawdę, no 50 osób no przecież to jest jakieś po prostu no przykre, przykre ja sobie wyobrażam teraz tych wszystkich fanów, rosjanych pod w całej Polsce, którzy mówią dlaczego ja nie wiedziałem o tym dlaczego tylko w Krakowie No drogo, no jest 80 zł no, nie chodzi o to czy na moją czy na twoją kiesę jest to drogo czy tanio, ale patrząc na koncerty no, no za 80, za 100 zł no to są no czasami koncerty takich no, światowych sław z pierwszych stron gazet a to jest nisza to jest nisza w niszy więc ta cena jest moim zdaniem dlatego, że no skoro to jest nisza w niszy, no to jednak go nie muszę brać pod uwagę, że publiczność będzie mała I wydaje mi się w ogóle, że to zostało zreaktywowane teraz ze względu na ten remake Saspiri. Tak to widzę. Tak pewnie polski organizator miał nadzieję, że ludzie przyjdą ze względu na to, że, że była darmowa reklama. No natomiast kto przyszedł? I to mnie trochę zasmuciło. Kto, przy... znaczy zasmu... no Teraz się będziecie śmiać to niektórzy. Otóż dla mnie w 95% tam była taka typowa metalowa publika. Wiecie, czarne koszulki, tatuaże, kolczyki... Yy, brody yy, tego typu klimat no, yy, ja, czy ja tutaj nie krytykuję, tak, jakby tego stylu, czy ktoś, jak się ktoś ubiera jak ktoś tym tylko, tylko opisuję jakby rzeczywistość teraz i zadziwiam się nią, ponieważ zespół, a, no, no, no, no, 95 a w tych 5%, no to właśnie był na przykład taki starszy pan widać, który znał tytuły yy, którym Podrygiwał w rytm starszy pan, który wyglądał na typowego słuchacza minimaxu, muzyki progresywnej, muzyki rockowej, rockowej po prostu w ogóle, no i dostał to czego taka grupa też oczekiwała. Ci wszyscy miłośnicy metalu, grozy i makabry myślę, że też dostali coś y, dla siebie, a to dlatego, że oprócz świateł takich no, standardowych, może tam troszkę dymu puścili, chociaż nie, dymu to nie pamiętam, ale w tle, na telebimie były wyświetlane fragmenty z filmów, do których muzykę grali. Znaczy nie to, że Grali pod dźwięk, że się synchronizowali. Nie, nie, nie. Tylko jeżeli grali oni na przykład um, Down of the Living Dead, takie trzy utwory, zagrali pod rząd, no to w tle leciały ząbiaczki, nie? No to tam plakacik najpierw był. I początkowo myślałem, że każdy z utworów będzie jakby zapowiadany na Telebimie nazwą, bo na przykład na początku, chyba drugi czy trzeci kawałek grali z płyty Roller, was roller. roller was i to jest Roller to jest płyta, na, która nie była soundtrackiem tylko po prostu oni to wydali chyba jako goblin i to rzeczywiście szło bardziej w takie progresywne nuty ludziom się to podobało ja muszę przyznać, że nie zrobiłem tego, co zawsze robię i tutaj mam wyrzuty sumienia dla siebie, bo gdybym to zrobił, to bym się lepiej bawił. Po prostu ja sobie nie odświeżyłem całej dyskografii, no bo jeżeli bym tego Rolera sobie odświeżył, bo ja tego Rolera słuchałem jakieś 10 lat temu, no to bym bardziej um, wczuł, analizował tę muzykę i też wyłapał jakieś zmiany, a ja po prostu... Mhm. O, nie ma to jak ciepły Lipton po koncercie zespołu Goblin. To jest dobre, to jest dobre. Aż, aż naprawdę powiem Wam, jestem zmęczony, bo stałem się tak, mówię, ale kręgosłup trochę boli. Mhm. No, i, no i ja tego rolera skupiałem się na tym, czy ja to znam, który to jest utwór. Czyli tak, jakbym słuchał za pierwszym razem tej muzyki, nie? A ja zawsze mam takie podejście, idę na koncert, to muszę znać oryginały. No oczywiście te oryginały znałem i muszę wam powiedzieć, że najbardziej to chyba mnie zaskoczyło, no ten, że Living Dead, że grali, no to, to na YouTube se widziałem, że grają, to oczekiwałem tego. Chociaż jakby kurde z Lucio Fulciego, no ale to Fabio Fritz grał. Nie, nie, no nie mogę teraz tego zanucić, ale, ale zagrali takie to da pam. No świetnie nucę, nie, świetnie, wie co o co chodzi. W tle tam ten murzynek zombie, i w ta, nie, no po prostu kurczy władnie nie? I ja sobie tak, i tak słuchajcie, i czek, I, i m m mówię tak, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Uszpokój się, Łukasz, weź się do chłopy, spokojnie. To był tylko koncert zespołu Goblin. Stary dziadek, tak? E, najlepiej zaskoczyło mnie, słuchajcie to może was zaskoczyć nie wykonanie suspiri, nie wykonanie profondo rosso, yy, opera była fajna, yy, był jeszcze taki jeden kawałek, taki transowy, rytmiczny, co gitara, co gitarzysta nie ma za bardzo dużo do grania, tylko robi tak baum, baum, baum, baum, to gitarzysta robi. ale mnie zaskoczyło fenomena mm. dawno oglądałem ten film wiecie o tej dziewczynie, która przyciąga zwierzęta najpierw zagrał na pianinie samo tak jakby no, gdzieś tutaj wokół, wokół tematu, żeby nikt nie wiedział dokąd to zmierza potem przechodzi to wszystko w ten motyw fenomeny i potem solówki. I potem taki rok troszkę jak Gilmurem zajechał na tej gitarze. To świetnie wyszło właśnie ten motyw w połączeniu z tym rokiem progresywnym, z tym brzmieniem. To Fenomena najbardziej zaskoczyła. Słuchajcie, ja wiem, że może Fenomena nie jest ich najlepszą kompozycją, no tylko dajmy na to. no Suspiria, Profondo Rosso, pod komedę ewidentnie podchodząca. Ale Fenomena... Zagrała dlatego, że nie spodziewałem się, że tam jeszcze te operowe wstawki, Te takie jątrzenie tej gitary, te takie świszczące dźwięki w tle. No nie wiem, czy ja, ja możliwe, że troszkę się wzruszyłem. To znaczy nie to, że pociekła miłza. No ale gdyby, wiecie, gdyby tam ktoś ze mną był jakiś taki... Ten to ja bym... To ja... Oj, powiem wam, że wtedy fenomena, To, To byłoby fenomenalnie. Ale powiem wam... <słuch> tego się obawiałem, mhm. dlatego, że te stare zespóły, jak grają, to ja się zastanawiam, na czym oni zagrają, czy to będzie unowocześniony, czy to, to będzie zrobione, a ja tutaj właśnie miałem wrażenie takiego retro klimatu, ja tutaj miałem wręcz, wręcz wrażenie, że to trąci myszką i to jest moim zdaniem zarzut, że po części rok progresywny no, czy się zestarzał? To jest, to jest, ja wiem, że tutaj mogę urazić kilku. Ja uważam, że te utwory goblina, niektóre trącą myszką w tych momentach, kiedy są te takie rytmiczne podziały. Na przykład Dawn of the Living Dead. Wiecie, no tutaj ząbiaki idą, a tutaj jest. To są takie dźwięki, takie podziały rytmiczno-matematyczne męczące, trudne do słuchania. Ale w brzmieniu jak to brzmi... No to, to właśnie... Ja myślę, że jest już ten czas, kiedy to trochę pokryło się patyną i to już się podoba, bo to jest jakieś inne, to jest trochę z innej epoki już. E, dlatego to, że to trąci już myszką, to to jest na plus dlatego w, mo w moim poczuciu estetycznym. A to dlatego, że może, jak obecnie nie jestem w stanie wysłuchać całej suity Tarkus, na przykład, Emerson, and Palmer, bo mnie to męczy, bo tam jest za dużo, ta suita trwa 15 minut chyba. To tutaj, w takiej kompozycji filmowej, 2, 3, 4, 5 minutowej, to ja jestem w stanie, te wybuchy, tych takich... Jestem tu w stanie przeżyć. I to jest właśnie jakieś takie takie może wejście na poziom ilustracyjny tej muzyki, że ta muzyka ilustruje nam właśnie jakiś tam zgiełk, te zombiaki się w supermarkecie ze sobą zbijają, te wózki, no jakoś to mogę sobie wyobrazić, jakoś mnie to przekonuje. Natomiast oczywiście, no te Saspiria, te wszystkie kołysanki tego Claudio, no to moim zdaniem to jest ponadczasowe, to to jeszcze, myślę, będziemy mieli w przyszłości okazję posłuchać tego w różnych coverach, myślę. Czy z jakąś orkiestrą, czy z jakimiś tutaj ciekawymi instrumentami ludowymi, bo to, bo to mnie najbardziej w muzyce interesuje, czyli taka transgresja, łamanie tych granic. I tutaj mam żal, tutaj mam żal, że nie było na przykład w tej suspirii, gongu że nie było tej gitarki yy, no bo to jest taniej tak? bierzemy sprzęt, bierzemy to co zwykle i puszczamy z syntezatora no jak wy sobie włączycie w, jak grali suspirie w latach 70 a tam było chyba ośmiu gości na scenie jeden miał jakiś kurde tam brzęczyk jakieś takie yy, firanki na których grał drugi miał jakąś bałałajkę tam, tam, i to lepiej brzmiało to brzmiało bardziej etnicznie a dzisiaj to brzmiało bardziej rokowo progresywno no i niestety to nie jest to czego ja oczekiwałem i ja uważam że to jest minus z tego względu że z tego się robił momentami taki typowy koncert zespołu rokowo progresywnego I to dlatego jest minus, że oni nie mieli kasy. Bo ja, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że gdyby oni mieli kasę, to oni by powiedzieli, jasne, weźmy tutaj gościa, żeby grał na bałałajce. Czy, już nie wiem, co to jest, jakieś mandolina, już no, ten taki instrument, taki egipski instrument, czy wschodnio brzmiący y, w "Saspiri main title. I jeszcze te chóry, no też można robić chóry. Więc tutaj ja niestety muszę powiedzieć, że to jest minus w ocenie tego koncertu tak samo minusem było to, że nie było na przykład właśnie reinterpretacji uwielbiam na koncertach grupy U2, że oni mają taki akustyczny set w którym biorą dwie znane trzy kawałki ze swojego e, repertuaru i robią go całkowicie akustik, wychodzi The Edge akustyczna gitarka i Bono i to co oni robią w tej y, akompaniamencie, bo nie muszą przearanżować na akustyczną gitarę. Ja uważam, że The Edge robi to świetnie, bo on aranżuje na nowo ten utwór na gitarę akustyczną. Y, mogę Wam podać przykłady, na przykład, no nie wiem, Staring at the Sun. No teraz już zapomniałem dalszych przykładów, ale o, motyw główny z filmu Million Dollar Hotel Wima Wendersa bodajże, gdzie Bono zrobił muzykę z Dieżem, znakomita płyta The Crown Beneath Her Feet. Tak się nazywa ten utwór. Jak ja kiedyś usłyszałem The Crown Beneath Her Feet na samą gitarę akustyczną z wokalem Bono, to do dzisiaj, do dzisiaj boję się wracać, bo takie ciarki i wzruszenie by było. Ja również tego oczekuję po koncertach, a powiedzmy sobie szczerze, no wyobrażam sobie, wychodzi harfistka, dajemy na to i harfistka gra motyw kuźwa e, z tego e, jakiegoś horroru, z Saspiri czy z Profundorosła, to by świetnie to by świetnie pasowało, harfa na przykład, no nie wiem, albo jakaś cytra, żeby zrobić przełamanie, żeby pokazać nam jak to może brzmieć w innym wykonaniu nie? E poszły demony, demons, znaczy demony były na początku yy, fa fajny jest ten motyw, też taki, taki trochę taki punkowy, nie wiem, taki taki treszowy traszowy może trochę no i na, na bis też poszły i na bis chyba poszła Tenebra, zaraz ja to mam w ogóle zapisane co grali, bo ja myślę a to sobie zapiszę i kurczę, straciłem wątek straciłem wątek yy, zagrali yy, więc sięgnę, a na bis Mother of Tears O, to też mnie ruszyło. Mothers of Tears ruszyło mnie dlatego, że były tam jakieś takie chórki, takie. Ja myślałem, że to jest jakieś coś z Saspiri. No, a to rzeczywiście film Matka Łez Dario Argento, i tam były takie coś tam. Mother! Takie, jak, Mother! Takie jakieś chórki. Oj, powiem wam, może nie to, że się przestraszyłem, nie to, że poczułem grozę, ale, ale myślę, że o, o, o, no, no, no, jakaś groza w tym jest, tak? No to śmieszę, śmieszyć mogą takie wstawki, wiecie, witch, which. Ale właśnie, tutaj przechodząc do słynnego. Ja nie umiem nucić w ogóle, a teraz to tak, saspiria w wykonaniu podcastera skóry Dobrze, Dobrze, trochę śmiechu za słuchawkami wam nie zaszkodzi. Właśnie podoba mi się, jak Claudio Simonesi. nawet widziałem, on to robił jednocześnie nagrywając swoją komórką. On prowadzi chyba swojego Instagrama. Oczywiście go zafollowowałem. I, I on do ludzi, do ludzi. Słuchajcie, could you sing with me? I zaczął śpiewać takim swoim zachrypniętym głosem. No mam, mam to nagrane, posłuchajcie trochę. Ten swoim zachrypniętym głosem, ten motyw główny, La, la la la la la la ludzie zaczęli śpiewać na e, widowni e, i on to nagrywa, tak pływa tą kamerą. Ja zaraz zobaczę, czy on to wrzucił na Instagrama, czy na relację on to wrzucił, czy na, na post może on to wrzucił. Słuchajcie, sprawdzamy jednocześnie. Claudio Kylie audio nie wrzucił na relację. No może jeszcze wrzuci. Dobra. Dobra. No i słuchajcie, i, i on tak chciał puścić, tak, jak wiecie, taki dialog z publicznością, on wypuścił, y, pozwolił publiczność śpiewać ten motyw Saspiri spiri, la la la la la la, i on wtedy, i on wtedy tak patrzy na tę publiczność, no nie, i mówi tak, tę nakładkę taką, witches, witches, no nie, tak pół żartem, pół serio właśnie robiąc sobie, że to wiedźmy, jakieś wiedźmy są, ci, którzy to śpiewają, czyli publiczność. Właśnie chciałbym podkreślić to, że trochę ta publiczność... Wiecie, bo jak ja widzę typowo gościa metala, to ja od razu mam... No, nie, znaczy nie mam nic do metali, ale od razu tak... No, przerost formy nad treścią. Dla mnie to jest taki typowy strój metala. A tutaj właśnie Claudio Simonetti ma taki duży dystans do tego, który objawia się tym że on, no nie, nie, ani nie jest wytatuowany, ani te czerwone oprawki, on jest takim bardziej takim poczciwcem, takim takim, no dziadkiem, no nie nie wiem, takim, takim bardziej trochę może też nie dżentelmenem, trochę może ekscentrykiem w tej marynarce, który dobrze sobie zdaje sprawę, że on jest. Na początku przedstawił, tutaj jest ten, tutaj jest ten, tutaj jest. Ten się nazywa, tak, granatem, no i tutaj maestro, z takim z emfazą, tak, tak, ten, który jest tutaj od początku. No, się tak sam uśmiechnął. Tak więc widać, że, jakby, że facet to mówi z sarkazmem sam o sobie. No, i po angielsku gadał z tym swoim włoskim akcentem i właśnie to, ten, ten witch, to witches, witches, że wy jesteście witches, przeszło w Saspirie. I tutaj jakby porównałbym właśnie to podejście, że to jest taki bardzo duży dystans. On się tak bardzo nie wczuwa jak Ronnie James Dio. O to mi chodzi, że Ronnie James Dio tworzy metal. On już świętej pamięci Ronnie James Dio. Z znakomitym głosem Ronniego Jamesa Dio i jego występy w, w Rainbow to ja po prostu uwielbiam. Ale jednak u tego Roniego, który też podobno był pozytywny, no to na koncertach Roniego no więcej jest tej przesady takiej, takiej wiecie, że o tutaj ten znak, Satan coś tam tutaj pomimo, że ci goście tworzą muzykę o, do horrorów o, o goblinach, o wiedźmach, o tym to tutaj jak Klaudius Simonecki wychodzi na bis zdjął tą marynarkę robi taki trochę przesadny chwiejny krok, tak że idzie tak, aha, dobrze się czuje, wziął butelkę taką, jakąś taką półlitrową pół i tak, żeby zaszpanować, tak podrzucił ją, tak jakby, wiecie, jak ktoś żongluje, to on zrobił taki jeden tylko taki obrót i to był taki, taki bardzo zniuansowany, subtelny żarcik właśnie. On mnie tym ujął, że, że to było takie, kurczę, no właściwie to ja nie wiem, co ja tutaj mam zrobić, a podrzucę buteleczką, nie? No, no, może to nie było zbytnio widowiskowe, nie? No dobra, no a teraz może lepiej przejdę do tego, co mi lepiej wychodzi, pogram na klawiaturce. I to jest tylko to. I ja się zastanawiam, w ogóle jak się stało, że ten facet jest został tym, że on tworzy muzykę do horrorów, bo mnie tutaj się właśnie tak wydaje, że on yy, może tak z, z w jedną stronę idzie ku temu prog yy, i ci wszyscy, którzy grali prog yy, powiedzmy, nie wiem Floydzi, King Crimson yy, Jethro Tull, no Jethro Tull, to, to, to oni wszyscy zawsze jakieś podejście takie było intelektualistyczne podejście do tego, no, na przykład Floyd tam architekturę studiowali zawsze była jakaś myśl za tą muzyką. Muzyką. I wydaje mi się, albo no, to, to, to, to jest. Musiałbym przeczytać biografię, ale tak sobie teraz dopowiadam historię, nie? Do tego, co zobaczyłem, że. On jakby bardziej może lgnął do tego roka progresywnego, takie ciągoty tam, tam, tam, tam to jego środowisko miało, więc jakby on ma pojęcie o, o tej muzyce szersze, a to, że on robił y, są do y, Dario Argento, to może to był jakiś zbieg okoliczności, no i w jakiś sposób został zaszufladkowany już, <śmiech> No, ale jest, no jest, jest fajnie. Fajnie nie czuć było żadnej takiej spiny. No i też trzeba wpisać tę muzykę Goblin, zespołu Goblin, w, w muzykę włoską, filmową muzykę włoską. Bo ja na przykład jestem fanem ogólnie muzyki i na przykład ja również, no Fabio Fricci, tak, ale, ale ja kocham, kocham Stelvio Cipriani. To jest y, Włoch, który już tworzył wręcz muzykę, która już całkowicie kiczowata się wydawała. Anonimowy Wenecjanin, no to jest muzyka, która y, w soft porno leciała, znaczy nie ten anonimowy Wenecjanin, ale tam Stelvio Cipriani to robił, taką muzykę do soft, soft, no, do, do, do soft erotyków, y, więc i to jest dla mnie muzyka no, niesamowicie ujmująca za serce. Bo to są takie proste, słodkie melodyjki, które jednocześnie nie są za słodkie, bo są zwiewne, są takie lekkie. I to się wszystko objawiało tym takim płynięciem tych smyczków, taką rzeką, tego strumienia takiego, który tak... Trwał, trwał i wibrował, wibrował i mnie, zaskakiwało mnie, że, że ci Włosi pisali również muzykę do y, filmów akcji y, policyjnych, filmów akcji gangsterskich i wtedy zachowywali cały czas te same elementy na przykład smyczki. Jakieś tam wirujące, te świdrujące takie dodali, dodali szybki dodali szybki beat, szybki bas. I do tego, tego potrafił kompozytorzy ci włosy walnąć smyczki. Smyczki, I lecą te smyczki, a wy na ekranie oglądacie glinę, której goniły złodzieja. To się pokrywa również z tym, co dzisiaj usłyszę, że ta włoskość wychodzi jakby w kontekście horroru. I, I ja myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład. Jeżeli wy posłuchalibyście, polecam, Fabio Fritzi, Stelvio Cipriani, no i tutaj no jest jeszcze kilka tych nazwisk, ale zapomniałem, bo nie robiłem researchu, to jest, to jest na, na bieżąco dzisiaj. O, Femina Riders chyba Stelvio Cipriani jeszcze... Aleksandro Alexandrioni, jakoś tak się też facet nazywa, też polecam. I to wszystko, echa tej muzyki są w muzyce Goblin, tylko w kontekście, w którym te same środki próbują wywołać atmosferę grozy. I to jest dla mnie magia, to jest dla mnie magia, magia y kina i muzyki i nie wiem co bardziej bo zastanawiam się, gdybym nie znał filmów to czy ja bym to odbierał, że to jest muzyka jakaś mroczna, groźna właśnie momentami nie momentami to nie jest mocno, groźna muzyka momentami to jest, to jest taka wręcz bez emocji muzyka czasami no bo rok progresywny czasami jest taki zbyt przeintelektualizowany taki męczący że taki taki mówiący, a zobacz, zobacz, zobacz co my tu robimy, a widzisz, widzisz co my wymyśliliśmy my tego nie skomponowaliśmy my do tego doszliśmy analizą tego co inni wcześniej skomponowali rozumiesz no, rozumiesz? i to jest to, i to jest to, i to jest to połączone z tym, z tym i wychodzi nam takie danie i co ty na to teraz no i to jest, a, a tutaj tutaj też to jest, już się zagubiłem słuchajcie, bo wszedłem w dygresję i podsumowując to mam nadzieję, że trochę oddałem wam yy, jak to było dzisiaj. sobie zdaję sprawę, że, że to jest rzadkość i już naprawdę, no następna szansa to już, już podejrzewam, że jej nie będzie. Słuchajcie, i ja tutaj jeszcze wam przeczytam, co ja sobie za zanotowałem. Na początek poszedł Player of Cards, czyli gracz karciany, no to, to jakieś filmu tam Dario Argento. Ja go kiedyś oglądałem. No taki średni chyba. Demons. Potem poszedł jakoś. Demony. No to powiem to, to logo. Demons. Ach. Nie, nie przepadałem za tym filmem. Jak, jak wszystko oglądałem 10 lat temu czy 15, 17. Ale Demons. No teraz jednak powiem wam, że, że dobry jest ten utwór. Dobry jest ten soundtrack. Jest taki Taki inny niż Goblin. Właśnie taki bardziej basowy, taki bardziej, może, może dzisiaj, może Mastodon mógłby zrobić cover. Albo ten, ten, ten Shining. Mastodon, albo jeszcze był ten taki zespół grający taki matematyczny Hard Rock, który, którym zachwycał się Steven Wilson z Porcupine Tree. Nie Mastodon, tylko taki jeszcze inny, zapomniałem nazwy to mogliby zagrać spokojnie ym, taki właśnie basowy, yy, o, Korn, Korn, Korn, to, to, to było troszkę może takie w stylu Korna, te, ten motyw na tych niskich dźwiękach z, z piosenki Dimons. Czy z piosenki z utworu. Potem był Aquaman. To był Aquaman, on go przedstawiał, że to jest jakiś utwór z płyty właśnie niebędącej soundtrackiem. No i w tle tam jakaś woda leciała w warstwie muzycznej, tam dźwięki wody, ale też jakaś była animacja w tle takie, jakieś takie tanie CGI, czy takie instagramowe trochę, gdzie jakieś taka, taka woda, jakaś taki śluz tak przechodził w takie abstrakcyjne kształty. Powiem wam, że to też, to, też, to, to muszę na plus dać, bo, bo zawsze to jednak angażuje, pomaga sobie posegregować te utwory w jakimś kontekście I, i wspomnienia właśnie, no ja teraz ten Aquaman, no to nie będzie mi się kojarzył z Aquamanem, z tym, z tym filmem, który teraz leci z delfinami i, i, i z nurkowaniem pod wodą i, i z, z, z wiecznie młodą Nicole Kidman która, która notabene która notabene zostaje wyłowiona przez latarnika poczęstowana herbatą wraz z instruktarzem jak się powinno tę herbatę pić następnie widzimy wlot w taką kulę śniegową która to kula stoi na książce H.P. Lovecrafta i okazuje się że latarnik ma dziecko z tą Nicole Kidman która jest właśnie jakąś syreną tam no jest miszmasz jest miszmasz w tym filmie dlatego nie będę o tym pamiętał w kontekście Aquamana dzięki właśnie tym wizualizacjom w tle, które pokazały mi jakąś abstrakcję że nie kupiłem sobie płyty winylowej, a były dwa winyle, jakby specjalne wydane na wyda... wybaczcie, wybaczcie mój język wydane wydanie na tę trasę koncertową. Goblin ja patrzę tam, music for witches a, a to było tak pomyślałem, że to jest muzyka dla wiedźm ale nie, to było muzyka dla e, witch tour chyba to była jedna płyta, a druga płyta to było Down of the Dead, jakieś wznowienie, znaczy tam był ten zombiak, zombiak był z tego charakterystycznego plakatu, ja to wziąłem do ręki i z, tak, tak patrzyli, ejku, ja wziąłem to ochroniarz tam coś, pani patrzyła, czy ja nie ukradnę, matko, ja, czy ja wyglądam tak, tak podejrzanie, ale zobaczyłem do tyłu, więc to był taki składak, może takie bez of no i tam były dwa utwory yy, na żywo Live in Helsinki pod koniec no to ja nie wiem czy to będziemy mogli może usłyszeć kiedyś w necie mam nadzieję, bo to nie było żadne chyba nowe nagranie, może to był remaster dwa utwory na żywo jakieś, może to jeszcze wyjdą jakieś z całej trasy jak ta trasa się skończy jakieś, chociaż wątpię no jeżeli są to za 110 zł sprzedawali jeszcze jakaś płyta, jeszcze jakaś książka chyba po angielsku no i facet podpisywał Ech, mogłem dać bilet ale już mi się nie chciało i nie, nie chciało mi się podchodzić, zrobiłem kilka fotek tego Claudio myślę, że sympatyczny ja już nie mam siły, ile gadałem o matko, 46 minut no to sporo, sporo mm, więc wybaczycie moje tutaj niewyraźne gadanie ale już naprawdę jest godzina jak na mnie jak na mnie jest godzina wczesna bo 22.50. No, ale też wyjątkowo nie będę montował tego, tylko powcinam te fragmenty, które ja nagrałem z komórki. Z komórki. Dlatego to, co słyszycie, to, to są wstawki komórkowe właśnie z koncertu z... Krakowa, bo to myślę będzie miało w kontekście szerszym i długo i czasowym wartość, że przynajmniej tutaj jak to zagrali w Polsce będziecie mogli usłyszeć tych, tych wstawek trochę no i mam nadzieję, że, że jakby ten podcast będzie dla was jak otar na otarcie łez trochę, że ktoś z konglomeratu podcastowego był z wami, ktoś z podcasterów polskich wam przekazał taką relację bo na to jest mnie tylko stać dzisiaj może tych emocji trochę wam też się udzieli Ech, no czy żałuję, no to ja myślę, że to się okaże. Ja, ja wam powiem, czy to się okaże w życiu, w przyszłości, w zależności od tego, ile ja będę miał okazji się pochwalić, nie? Czy byłem na tym koncercie. Jeżeli będzie towarzystwo takie, na przykład XYZ, no i nagle wyjdzie temat zespołu Goblin, tam horrorów, już nie mogę doczekać, już, już nawet, ja już wam powiem, że ja już mam takie jedno towarzystwo w głowie z wizualizowane, nie? Nie mogę wam powiedzieć, co to za towarzystwo, ale jak ja bym miał okazję, nie? To ja bym tak nawet podprowadził, tak już nie mogę się doczekać. Tak, tak, jakieś coś tam. A co tam, Argento? Znacie? Oglądacie? Coś tam ten, nie? I wiecie, i tak, jak gdyby nigdy nic nie tak tutaj sobie herbatkę sączę i no, no, no. Nie, no fajnie, fajnie. Nie, no wiadomo, Argento to klasyka, jasne, jasne, no. Na no, muzyka, no ścieżki dźwiękowe ja, podobają bo mam się dźwiękowe no dobre są dobre no nawet, nawet na koncercie byłem tego goblina co na koncercie byłeś goblina no i to jest prawidłowa reakcja i dlatego się i, i, i ja już nie wiem czy ja już poszedłem sobie posłuchać muzyki czy, czy ja to robię żeby wywrzeć efekt szoku na koncercie goblina byłeś bo, bo to jest ta sama reakcja jak ja zobaczyłem plakat znaczy ja zobaczyłem włączyłem plakat, to ja mówię, goblin? E, to nie jest ten goblin, nie, nie oni już nie grają przecież". dopiero przyszedłem do, do, do domu włączyłem komputer, bo tak, tak mi coś tknęło sprawdzę, a nuż, a nuż, patrzę goblin w Krakowie, ja pierniczę jeszcze, jeszcze raz sprawdzę, no goblin, no jest goblin nie pomylili się, nie, no jest zdjęcie to jeszcze ja specjalnie zrobiłem research na wikipedii czy to nie jest jakaś podruba goblina? Bo Claudius Simonetti to myślę, że... No po co oni to napisali, Claudius Simonetti? No dobra, wszystko się zgadza. To jest, to jest oficjalny goblin obecnie, tak? Tak, no, no tam już odeszło paru, ale jest ten najważniejszy. No, no dobra, jest najważniejszy. Okej, okay. okej, okay. no. Tak więc im więcej będę miał takich okazji to, myślę, że to też będzie procentować, no nie wiem, jeżeli przeżyję tam, dajmy na to 10 lat, no może 20, no nie, nie wiem, no teraz, teraz mam jakby motywację, nie, że ja już czekam, no przecież Dario Argento będzie wiecznie żywy, no słuchajcie, Saspiria, Profondo Rosso, te horrorki stare, no to ja myślę, że, no, że będę miał się czym chwalić i to jest naprawdę, to jest geekowskie to jest, to jest, jest się czym pochwalić no naprawdę jest się czym pochwalić ja, powie, ja teraz nawet powiem tak, że tutaj ja, Szymas tam podobno ja nie wiem, Szymas czy Rokosz tam byli na tych festiwalach Argento, ja nie wiem, czy, już nie pamiętam czy Szymasz widział tego Argento? No, no, no nawet jakby widział tego Argento, nie? no to to jest Argento no to wiadomo, Argento to każdy zna Argento, nie? No to kto jest bardziej niszowy? Ten, kto widział Argento na żywo, czy ten, kto był na koncercie zespołu Goblin? No moim zdaniem jest odpowiedź na to pytanie oczywista. I tę odpowiedź usłyszycie właśnie zaraz w ostatnim nagraniu z mojej komórki, która będzie mogła was nie wiem, nie wiem No, dowartościować, też jesteście, jesteście fanami, jeżeli słuchacie podcastu do tego momentu jesteście goblinami jesteście prawdziwymi fanami ja wiem, że nie mogliście być na tym koncercie ale ja specjalnie tam poszedłem, również dla słuchaczy żeby naprawdę nisza w niszy została doceniona i dowartościowana i żeby był fan bo naprawdę ja myślę że to jest czysta zabawa że to jest czyste, ta, ta muzyczka te wszystkie takie udawane pseudo yy, wiedźmy to jest wszystko udawane i tak samo ten argento jest taki przestylizowany te, te, te kolorki w saspiri no może fenomena bardziej jest na poważnie ale bądźmy szczerzy im bardziej argento był taki bardziej taki o, o, o słuchajcie ja tu jestem horror nie nie, nie. on był trochę taki na pograniczu te wszystkie kolory, te, te płynne ruchy trochę kiczu w tym jest trochę jest tej takiej przesady takiego teatru i w tej muzyce też coś takiego mi tutaj pobrzmiewa to jest coś co i gdybym miał tylko koszulkę z napisem goblin to nosiłbym ją co piątek i co sobotę a nie mam więc jedyne co mogę zrobić to pozostaje mi pomalować sobie zieloną farbą twarz przebrać się za goblina i wyjść na miasto Kraków i śpiewać witches, witches, witches. Tak więc tymczasem trzymajcie się ciepło i mrocznie i zielono, słuchając na z mojej komórki. <śm> Więc postanowiłem zrobić taki bonus dla Was, coś w rodzaju symbolicznego, nieoficjalnego butlega, który nagrałem na tym koncercie, a raczej fragmenciki. Teraz wszystkie momenty, które nagrałem na komórkę rejestrator Samsung A3 Galaxy, bodajże, to te fragmenty złożę w całość. I posłucham 15 minut łącznie z całego koncertu, gdyż całość nie zmieściła się jako przerywniki. Myślę, że to już coś dla hard fanów, Tak więc zapraszam do butlega Claudio Simonetti z Goblin z koncertu, który odbył się w Krakowie w klubie Kwadrat w kwietniu 2019 roku. Poczujcie się chociaż przez ten kwadrans tak, jakbyście tam byli. No może nie obok mnie, ale że ja wyjmuję tę komórkę, dzwonię do was i mówię, ej patrz, właśnie grałem ten kawałek. Posłuchaj, chociaż, chociaż przez telefon, posłuchaj. Czasami tak robiłem, będąc na różnych koncertach. Teraz te komórki mają lepszą jakość, więc słuchajcie, słuchajcie, no więc właśnie dzwonię do was z koncertu. Z koncertu Goblina. Odbierz. 59, skończyłem właśnie nagrywać audycję o koncercie zespołu Goblin jestem wykończony zmęczony łupie mi w głowie i piszczę od zagłośnych tonów ale no szkoda, szkoda, że tak mało ludzi było na koncercie, szkoda, że nie było jakichś znajomych takie mam przemyślenia po tym koncercie, że coraz mniej zaczyna mnie rajcować, jakby takie samotne przeżywanie muzyki, a coraz bardziej mam ochotę jakby dzielić się tym wszystkim, no chociażby ze słuchaczami, no chociażby, nie? Ładnie was do nie? Chociażby ze słuchaczami, no kurczę, ale jakby tam ktoś był jeszcze obok, to ja myślę, że ja chyba ja dochodzę teraz tak, że, że ja wolę słuchać z kimś, z kimś muzyki, szczególnie na koncertach, nie to żeby tańczyć, ruszać się, ale jakby, no żeby być żeby jakby przeżywać to no może kiedyś jeszcze będę mógł dla was relacje z tego typu koncertów, gdzie, gdzie jakby będę z jakimiś bliskimi yy, mógł wam zdać relacje to może będą inne wrażenia może będą jeszcze bardziej intensywne i niesamowite no a tymczasem zostaje mi herbatka Lipton do babci i to też jest pozytywny akcent kończący hmm, za pomocą Babci Żarłoka hmm, ten, te audycje i te wszystkie wstawki, które zostają oficjalnie butlegami, bo chyba innych podcasterów nie widziałem na tym koncercie. Mało tam było ludzi, znam z twarzy kilku. No, czuję się dumny, czuję się dumny, że byłem na tym koncercie, że nagrałem dla Was audycję. No i właściwie to Mogłem jeszcze nagrać wywiad Z Claudio Mogłem poczekać aż cała kolejka ludzi Po podpisu prze przejdzie I wtedy go zapytać Żeby po prostu powiedział kilka słów Odpowiedział mi na pytanie Nawet podczas koncertu Podczas koncertu w głowie układałem sobie Dwa pytania jakie chciałbym mu zadać ale no nie miałem odwagi, nie miałem e, siły, zrezygnowałem i to jest to co jakby mogę sobie e, e, zarzucić i pluć w brodę, no ale to jest, że tak powiem przez ostatnie, mm, no to jest moja wina, to jest, to jest moja wina, ale no to powiem wam jakie pytanie może wymyśliłem, że ja bym go zapytał w jaki sposób czy on pamięta moment czy on pamięta okoliczności, decyzję w którym jak on doszedł do tego że oni do tego filmu nagrają nie muzykę taką, taką klasyczną, muzykę filmową, ale że to będzie bardziej melodyjne, bardziej popowe, bardziej przystępne, że to będzie miało taką strukturę, no taką, nazwijmy to taką kołysankową, taką, taką melodyjkową, taką pozytywkową, wiecie, pozytywki. O, to jest coś, coś takiego, co, takie, taka łatwa, taka słodziutka melodyjka. Z tej pozytywki wychodzi i, i jeszcze obudujemy to, obudujemy to yy, tą taką melodyjkę. Jak oni do tego doszli, że oni zrezygnowali na rzecz horroru właśnie do, do czegoś takiego? No również to pytanie zadałbym komedzie, nieżywemu. <śmiech> Jak oni do tego doszli? Czy obraz ich zainspirował? Czy jakieś słowa Argento? No, no, no właśnie nie wiem, no to jest to co mnie interesuje Nie tam jak Ci się Polska podoba nie, Tylko właśnie może pamięta jakiś impuls Skąd to przyszło, że, że potem wiele tej muzyki Goblina Było właśnie taką muzyką do filmu No wiecie, współcześnie nawet jak się tworzy muzykę To ta muzyka musi być w tle, to musi być muzyka ilustracyjna A tutaj jest muzyka, która przejmuje wręcz kontrolę nad obrazem czasami Która narzuca się nad obraz to jest dla mnie pytanie, na które ciekawi mnie bardzo, jak on by odpowiedział. No i tyle już tego żalu ode mnie. Trzymajcie się, trzymajcie się, naprawdę was. Pozdrawiam was, naprawdę ciepło. Cieszę się, że słuchacie.